4, 24, 24 i 20. Czekałszy, chyba. Robach Ale ja bym taki wyjątkowy człowiek, by się jeszcze na świecie nie ma? To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z <strasz> pokorą czekając na ostatni. Kapitanie, odbieramy dziwne sygnały. Niech pan posłuch.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 Słuchajcie, z lewego radia, a ja nazywam się John Burry. Jak słyszeliście, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek od emisji pro... ...przymumienie kandydatów na prezydenta stali. W przerwie przed muzyczką również zostanie jedno nagranie, może dwa odtworzone. Cieszę się wielkim zainteresowaniem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 Wyglądający jak wejście do kopalni stwierdzili, że A, wyjdziemy najwyżej na coś zje". No i okazało się, że nic ich nie zjadło Znaleźli to tylko pancerną bramę Pancerne, pancerną śluzę O tak, pancerną śluzę do Krypty, to jest taki właśnie On ką zębatę z siłownikami Dzięki którym może się Odkręcić Żeby tak ładnie powiedzieć Żebyście ładnie zrozumieli Po prostu to się tak wyciąga i przesuwa I można wejść do środka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 Ten świat ma problemy! Rozwiążemy je wspólnymi siłami i bratnią pomocą! Witajcie! To takie ekscytujące móc was prosić o głosy! Pamiętaj! Ignacy Łoczyk to twój kandydat!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 do tego do tej szopy weszli i później do krypty zeszli po słodkach. Drzwi były zamknięte. No ale jest terminal. No to co? Ktoś podszedł, wpisał Jak Sot. Weszł. kurwa, Działa. Otwórz drzwi krypty. Otwarła się. I co? Smród.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 Aż się chce założyć w celowe gacie. No dobra, wracając. Posłuchajcie teraz kandydatury Christophera von Konona, Forz Deutscha. Żeby było tak, jak przed wojną było. Żeby dobrze było i żeby było tak, jak przed wojną było